Kart historii Upadek niezidentyfikowanego obiektu latającego w Somalii, 21 marca 2007 roku. W pobliżu miejscowości Buloburde w Somalii zauważono tajemniczy obiekt przypominający wyglądem UFO lub satelitę. Tubylcy opisują, że obiekt spadł 21 marca 2007 roku w rejonie odległym o około 40 km od Bulo Burde, około 220 km od stolicy Somalii, Mogadiszu. Według informacji przekazanych przez tamtejsze Radio Szabelle, obiekt zajmował obszar o powierzchni 100 m kwadratowych. Ilias Ali, wieśniak mieszkający w pobliżu miejsca upadku obiektu, mówił tak... Wieczorem w ostatnią środę nad naszymi głowami przeleciało duże urządzenie i chwilę później usłyszeliśmy głośny huk. Ilias mówił o urządzeniu, że za dnia lśni, nocą zaś oddaje światło i wydaje dziwne odgłosy, przypominające nieznany tubylcom język. Spadające urządzenie zabiło pasącego się nieopodal wielbłąda. Na podstawie informacji Mohameda Amina z Radia Szabelle opracował i czytał Ivelios.